Ewangelia Jana, rozdział 17 To powiedziawszy, Jezus podniósł oczy swoje w niebo i rzekł Ojcze, przyszła godzina, uwielbij syna Twego, aby też i syn Twój uwielbił Ciebie. Jakoś mu dał moc nad wszelkim ciałem, aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot wieczny. A to Ci jest żywot wieczny. Aby Cię poznali samego prawdziwego Boga i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Jam Cię uwielbił na Ziemi i dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. A teraz uwielbi mię Ty, Ojcze, u Siebie samego tą chwałą, którą miał u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Objawiłem imię Twoje ludziom, któreś mi dał z świata. Twoić byli i dałeś mi je, i zachowali słowa Twoje. A teraz poznali, iż wszystko, coś mi dał, od Ciebie jest. Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im, a oni je przyjęli i poznali prawdziwie, iżem od Ciebie wyszedł, a uwierzyli, żeś Ty mię posłał. Jać za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, któryś mi dał, bo Twoi są. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. I uwielbionym jest w nich. A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj je w imieniu Twoim, któryś mi dał, aby byli jedno jako i my. Gdym z nimi był na świecie, jam je zachował w imieniu Twoim. Któreś mi dał, strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, tylko on syn zatracenia, żeby się pismo wypełniło. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli radość moją doskonałą w sobie. Jam im dał słowo Twoje, a świat nie miał w nienawiści. Bo nie są z świata, jako i ja nie jestem z świata. Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował ode złego. Nie sąd świata, jako i ja nie jestem z świata. się je w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą. Jakoś ty mię posął na świat, tak i ja, Posłałem je na świat, a ja poświęcam samego siebie za nie, aby i oni poświęceni byli w prawdzie. A nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą w Mię. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty Mię posłał. A ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a iż poznał świat, żeś Ty mię posłał, a żeś je umiłował, jakoś i umiłował. Ojcze, któryś mi dał, chcę, aby gdzie mi ja jest, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, albowiemyś mię umiłował przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznał, a i Ci poznali, żeś Ty mię posłał. I uczyniłem im znajome imię Twoje, i znajome uczynię, aby miłość którąś mię umiłował, w nich była, a ja w nich.